Rozdział 19. Miałam przed chwilą wypadek. Udzielanie informacji na temat wypadku. Słuchaj nagrania i powtarzaj zdania. Kiedy miałeś wypadek, możesz powiedzieć. Vor einer Minute hatte ich einen Unfall. Minutę temu miałem wypadek. Niemand ist verletzt. Nikt nie jest ranny. Es war nur eine Kollision. To była tylko kolizja. Die Stoßstange ist kaputt und das linke Vorderrad ist blockiert. Zderzak jest zepsuty i lewe koło zablokowane. Ich muss tanken. Muszę zatankować. Die bremse funktioniert nicht gut. Hamulce nie działają właściwie. Ich denke, die kupplung ist kaputt. Myślę, że sprzęgło jest zepsute. Ich kann den gang nicht einlegen. Nie mogę wrzucić biegu. Ich kann den alarm nicht ausschalten. Nie mogę wyłączyć alarmu. Wo ist die nächste Tankstelle? Gdzie jest najbliższa stacja benzynowa? Ich hatte eine Reifenpanne. Złapałem gumę. Ich kann kein Gas geben. Nie mogę dodać gazu. Wo ist die nächste Werkstatt? Gdzie jest najbliższy warsztat? Ich muss den Reifen reparieren. Muszę naprawić opone. In der Stadt nicht. Nie wyprzedzaj w mieście. Ich kann den motor nicht nie mogę uruchomić silnika. Kiedy ktoś miał wypadek, możesz zapytać. Jest alles in ordnung? Czy wszystko w porządku? Was jest los? Co się stało? Was jest passiert? Co się stało? Bist du verletzt? Czy jesteś ranny? Ist die Polizei schon gekommen? Czy Policja już przyjechała? Ist dein Auto kaputt? Czy twój samochód jest zepsuty?